I wypadałoby się przywitać, więc witam się z wami, kochani, bardzo mocno, gorąco i jeszcze w dodatku serdecznie. 420 opóźnione, ale jak to mówi przysłowie, lepiej późno niż wcale, a przysłowia, jak mówi kolejne przysłowie, są mądrością narodów. No więc tymi dwiema mądrościami narodów chciałbym rozpocząć trochę, no taki niezbyt wesoły w temacie odcinek, ale myślę, że będzie ciekawy, szczególnie dla tych, którzy lubią historię. Tak, tak, osobniki, osobniczki, którzy, które historii nie lubią, prosiłbym, żeby przesłuchały, bo... Dostałem wiele informacji, że po historii przedstawianej przeze mnie ludzie się czują y, tak, jakby w ogóle nie słuchali historii, tylko opowieści <śmiech> dziwnej treści. Zacznijmy dzisiaj temat. To będzie się wszystko zazębiało, jak zwykle będzie pełno przeskoków y, i no, dziwne to będzie i może dlatego to się tak dobrze ludziom słucha. Nie wiem. Ja Zdarzyło mi się, że wielokrotnie przy słuchaniu 420 zasypiałem. I całe szczęście, że nie mam snów, bo by mi się koszmary śniły. Zacznijmy może od znaczenia imion. Tak, tak, bo tytuł odcinka wiele nie mówi ale chyba właśnie o to chodzi, żeby wiele tytułu odcinka nie mówił, to samo notatki pod podcastem, tylko chodzi o to, żeby słuchacza wziąć za pysk i ściągnąć go właśnie do parteru słuchawek, głośników i innych dźwiękokształtnych rzeczy. Moi mili, ja chciałbym przypomnieć, że mam na imię Robert i prawdę mówiąc nie wiem kiedy mam urodziny. Znaczy nie, przepraszam. Urodziny to wiem, bo mam dowód osobisty. Dysponuję czymś takim już od wielu, wielu lat. Nie wiem, kiedy mam imieniny. No i wszedłem sobie na Wikipedię i na Wikipedii mam napisane, że Robert jest to imię pochodzenia germańskiego i pochodzi to z imienia Orety. Hrodebert. Wywodzi się od słów chrot, czyli sława oraz Beracht, czyli jasny, bystry. Hmm. Bystry jak woda w klozecie. Oznacza to ten, który jest sławny, z tym bym się kłócił, oraz ten, który żyje w chwale, z tym bym się jeszcze bardziej kłócił. Trzecie znaczenie jest następujące, ten, który oświetla noce. I powiem wam, że rzeczywiście po katastrofie w Czernobylu ja wtedy do podstawówki chodziłem w szóstej klasie, byłem bodajże. Coś z tym świeceniem w nocy może być. Ale to takie chyba nasze pokolenie. Ale nie o mnie dzisiaj mowa. Jakie pamiętacie, <śmiech> znacie imiona? Żeńskie, męskie, które są nietypowe. Ja spotkałem się z kilkoma. Bardzo często wydawało mi się, że takie imię nie ma nie ma prawa istnieć dziwne jakieś takie ale jest jedno imię z tego co ja się dowiedziałem przynajmniej które coś znaczy jest to imię żeńskie a brzmi Lidice tak kochani Lidice tak jak coś od Lidi to będzie Wejdźmy teraz na następną stronę, która dodaje nam wiedzy, rozrywki, bo można sobie z przyjaciółmi pograć w jakieś bzdurne gry. Chodzi o Facebook. Nie będę klikał lubię to, wpiszę właśnie Lidice. Cóż nam wyskakuje? Wyskakuje miasto Lidice, następne miasto, które jest w Illinois, Yy, jeszcze jedno miasto, które jest yy, jest napisane Lidice Rio de Janeiro Brazil oraz Nowa Lidice Bahia, Brazil. Ale jeżeli klikniemy więcej wyników dla Lidice, no to zobaczymy, zobaczymy... Wypis, spis osób. I są to panie najczęściej. Z reguły imiona damskie, żeńskie noszą kobiety. Chociaż jest kilka wyjątków, ale to są drugie imiona, na przykład Maria, może być Jan, Maria i reszta sobie dopowiedzcie sami. Ale spotykamy tutaj na Facebooku panią Lidice Rodríguez. Jest Lidice da Mata. Jest Lidice Alvarez Messina. Dla przyjaciół Lidii. Lidice Hernandez Lopez Lidice da Mata. Po raz drugi wystąpiłam. Jest. Kliknę, zobacz więcej wyników, bo tu mi się kobiety pokończyły. Tych kobiet jest sporo. O tym imieniu. Lidice Montrino, Lidice Ortiz, Lidice Paulet, Da Brito, w dodatku, Lidice Odreman i tak dalej. Lidice, Lidice. Dużo tych kobiet. Skąd się wzięło ich imię? 420. Historia. 420 Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki Ja teraz tylko mogę powiedzieć, że cała historia miałaby zupełnie inny przebieg, gdyby nie 7 marca 1904 roku w hale nie narodził się Reinhard Tristan Eugen Heinrich. Z lekcji historii chyba nazwisko pamiętamy. Ja chciałbym przypomnieć, że osoba ta, jako ciekawostka taką w latach 40-42 była dyrektorem Interpolu. Tak, tak, tak, Interpol dalej istnieje. Dziwne, prawda? Yy, oraz, że ta osoba ze względu na swoje dokonania, dokonania mógłbym w cudzysłowie czy też w cudzysłowie. W każdym razie te dokonania przysporzyły go o jeden przydomek. Nie anioł zła, tylko archanioł zła. Z jakimi to wydarzeniami możemy Reinharda yy, Heidricha połączyć? Zaczniemy od 1939 roku od operacji Tannenberg. Dla tych, którzy może się nie orientują, przypomnę, że była to operacja mająca na celu eksterminację elit intelektualnych Polski właśnie. Dzięki tej operacji, i znowu cudzysłów, w słowie dzięki, na ten drugi świat zostało wysłanych ponad 20 tysięcy Polaków. Pan Heidrich maczał palce także w tak zwanej prowokacji gniewickiej. A czym było to zdarzenie? A to doprowadziło w ogóle do wojny. Jedna, jedna z wielu rzeczy, która do tej wojny doprowadziła. I właśnie chodziło o e, ratystację w Gliwicach, gdzie Niemcy przebrani za Polaków zaatakowali, Gliwice były wtedy na teren Niemiec, zaatakowali załogę tej rozgłośni i łamanym Polskim jakiś Niemiec krzyczał niech żyje Polska. To był kolejny dowód na to, że Niemcom dzieje się źle, że Polacy ich atakują. Moi drodzy, później 23 września 1941 roku, kiedy już dostał wiele odznaczeń, był wysokim rangą oficerem, został oddelegowany z Berlina do protektoratu Czech i Moraw, które były zajęte przez nazistowskie Niemcy. I objął, objął tam funkcję w tym protektoracie. Oczywiście kogo? Protektora. No, i yy, wszystko, wszystko to wiąże się właśnie z tym imieniem Elidice. Cóż się stało? 27 maja 1942 roku, Heidrich, Heidrich został zaatakowany jadąc swoim Mercedesem Benzem W142. Został ranny. Rana okazała się śmiertelna. Został zaatakowany przez czeskich i słowackich cichociemnych, tak jak w Polsce. Był to Józef Gabcik, Jan Kubisz i Józef Walcik. A cała akcja miała kryptonim Antropoid. Osiem dni później Heidrich Umiera. Dochodzi do zakażenia krwi. I tutaj zaczyna się nasza historia. Dniem, który rozpoczął reakcję łańcuchową tragicznych wydarzeń na terenie właśnie obecnych trzech, był 3 lipca 1942 roku. W miejscowości Slane, w swojej kanciapie, gabinecie, można by było powiedzieć, siedział Jarosław Pala, który był właścicielem fabryki produkującej baterie. Fabryka nazywała się Palaba. Przeglądam akurat pocztę. W ręce wpadł mu list, nie kierowany konkretnie do firmy, tylko do pracownicy, która miała swój numer pracowniczy 210. List zaczynał się od słów draha Aniczko, czyli Droga Aniu. Przejrzał ten list i włos zjeżył mu się na głowie. List mówił. Przepraszam, że ci piszę tak późno, ale myślę, że zrozumiesz albo wiesz, że mam dużo pracy i zmartwień. Co chciałem zrobić, to zrobiłem. Tego dnia spałem gdzieś na czabarnie. Jestem zdrowy. Do widzenia. Ten tydzień, W ten tydzień już się nie spotkamy. Podpisał ten list Milan. No i przy normalnych okolicznościach ten list oczywiście by właściciel fabryki odłożył, ale akurat wtedy, 3 lipca, 42 roku w Pradze w szpitalu umierał Heidrich. Niemcy po zamachu stale wysyłali patrole, poszukiwali winnych, chcieli się zemścić. Pan Pala wziął telefon i zadzwonił na komendę. Porucznik, który przyjechał do jego gabinetu, powiedział, że no, list jak list i przecież widać, że chodzi tutaj o jakąś miłosną sprawę. Żadnej tajemnicy w tym nie widzi. Pan Pala nie był co do tego przekonany i trzęsącymi się rękami chwycił po raz drugi za telefon. Tym razem wybrał numer kladeński w miejscowości Kladno. Był to numer tamtejszego gestapo. Machina ruszyła. Łatwo się domyślić, w jaki sposób działał gestapo. Znaleziono robotnicę o numerze 210. Okazało się, że była nią Aniczka Maruściakowa Miała 19 lat. Kiedy zaczęto ją przesłuchiwać, przyznała się do tego, że oczywiście Milana zna i miewała z nim kontakty osobiste. Padło pytanie, jak Ow, ów Milan się nazywa. Aniczka tego nie wiedziała. Później Posypały się dalsze pytania. W większości przypadków Aniszka nie wiedziała, czego chcą od niej od tegoż właśnie Milana. Pamiętała tylko, że jeździł przez Kladno na rowerze i kiedyś podczas spotkania powiedział, żeby pozdrowiła, znaczy zapytał się, czy zna kogoś w miejscowości Lidice. Powiedziała, że no zna kilku ludzi. No to on, Milan, na to powiedział, że jak może, to niech pozdrowi choraków, którzy tam mieszkają. I prosił o przekazanie, że Pepik ma się dobrze, jest zdrowy i że nie muszą mieć żadnych obaw o jego zdrowie. Wtedy po raz pierwszy padła nazwa miejscowości Lidice. Naturalną, naturalną koleją rzeczy było sprawdzenie, czy w Lidicach rzeczywiście gospodarze o imieniu Chorakowi żyją. Okazało się, że tak. Na domiar złego okazało się, że ich syn Józef, Józef, uciekł za granicę i prawdopodobnie jest w Anglii, gdzie przyłączył się do czechosłowackich lotników. Nie był akurat z wioski sam na emigracji, bo także z nim uciekł mieszkaniec Lidic, Józef Szczybrny. Czyżby było to możliwe, że wrócili się jako spadochroniarze i dokonali zamachu? Dzień później, czyli 4 lipca, gestapo przyjechało do Lidic, przeszukało całą wioskę. Członków obu rodzin zamknięto, ale żadnych dowodów nie znaleziono. Przecież obaj mogli być, te dwa Józefy, dalej w Anglii. Nie było jeszcze jasne, kim był tajemniczy Milan, który napisał list do Aniczki Maruszczakowej. Ale po kilku godzinach znaleziono Wacława Zichę. Aniczka przy konfrontacji go poznała. Podczas przesłuchania powiedział, że oczywiście dziewczynę zna, ale dlatego, że jest żonaty i ma małe dziecko, chciał się z nią rozejść. Na pytanie, dlaczego w liście napisał tak enigmatyczny tekst, odpowiedział, że potrzebował zniknąć z życia Aniczki i chciał, żeby nie szukała go, żeby wierzyła, że gdzieś ukrywa się jako partyzant w okolicznych lasach. Logika gestapo kazała szukać głębiej i okazało się, że właśnie chorak Josef, który obecnie był w Anglii, znał się z Wacławem Zichą jeszcze ze szkoły podstawowej. Razem chodzili do szkoły, więc okazało się, że Według gestapu wina jest jasna. Na domiar złego no właśnie 4 lipca Heidrich, Heidrich zmarł. No i zaczęło się paniczne szukanie winnych. Zaczęła się lawina terroru. Na miejsce Heidricha w protektoracie Czech i Moraw nastąpił pan, którego nazwisko także jest znane z historii. Nazywał się Frank. Frank bardzo szybko chciał wykazać, w jaki sposób pracuje i koniecznie chciał kogoś za to ukarać. Jak na razie, nie było nikogo. O 11 wieczorem 9 lipca 1942 roku Zastępcy gestapo z miejscowości Kladno, czyli Thomson i Fleckl obudzili sołtysa Lidic i krótko po północy, w tej miejscowości wybuchło piekło. Kobiety płakały. Dzieci były siłą. Nierzadko małe dzieci za nogi, za stopy, wynoszone z domu i wyrzucane do samochodów ciężarowych. Całą miejscowość otoczyło wojsko. Ciężarówki z dziećmi i z kobietami odjechały. Zapędzono pozostałych mężczyzn na podczas kuteśnienia statek. Jest to gospodarstwo w kształcie okręgu. Na środku najczęściej gnajownik. Czyli do majątku właśnie choraków. Tych, których syn Józef był na emigracji w siłach brytyjskich w szwadronie trzechosłowackim. W szwadronie Ustawiono mężczyzn pod ścianą, przy których przy tych ścianach były specjalnie jeszcze położone materace. Było ich 173. Najmłodszy z nich miał 15 lat. Zastrzelono wszystkich. Bez wyjątku 173 mężczyzn. Choć niektórzy niekoniecznie jeszcze mężczyznami byli. Masakra dopiero się zaczynała. Śmierć poniosło także dziewięciu robotników, którzy mieszkali poza miejscowością, znaczy pracowali poza miejscowością Lidice, i akurat w momencie przyjazdu Gestapo byli na nocnych zmianach. To nie koniec. W szpitalu Bohumil Pospisil, górnik z zawodu, leżał chory. Przyjechali żołnierze i zabili także i jego. Franciszek Pitin, któremu udało się uciec, został znaleziony w krzywoklackich lasach. Nie muszę chyba mówić, jak skończył. Masakra była dokładna. Spis ofiar nie kończy się. W Pradze było skazane na śmierć 15 członków rodziny Choraków i Strzybrnych. W obozach koncentracyjnych zginęło 49 kobiet i 82 dzieci z miejscowości Lidlice. Tych kobiet i tych dzieci, którzy zostali wy, wywiezieni ciężarówkami właśnie do obozów. Nikt z umierających nie miał pojęcia za co ginie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie takie jak te osoby, które umierały w Lidicach czy też w obozach koncentracyjnych. Dlaczego zginęli? Dla świata gestapo przygotowało odpowiedź. Yy, jedna z rod ze zwiadu, o, można tak powiedzieć, yy, z, tych, z tych żołnierzy <śmiech> doniosła o tym, że na terenie Ligic znaleziono dwie strzelby łowieckie. Jeden zardzewiały Rewolwer. To było wszystko, co w Lidzicach znaleziono. Ale informacja, która ukazała się 10 lipca, mówiła już o znalezionym składzie broni i amunicji wielkiej ilości yy, dokumentów, ulotek, które, które wzywały do buntu przeciwko okupantowi. Informacja mówiła także, że znaleziono nielegalną radiostację, przez którą mieszkańcy Lidic kontaktowali się z Anglikami. Po wojnie przed sądem stanął szef gestapa w Kladnie. Nazywał się Weisman, Przyznał, że te kompromitujące materiały były podłożone przez gestapo. Co się stało z miejscowością? Hitler stwierdził, że Lidice mają zniknąć z powierzchni ziemi. I tak się stało. Z obozów koncentracyjnych przywieziono Żydów, którzy kopali masowe groby, wrzucano do tych grobów ciała i zasypywano je wapnem. Następnie spalono całą wieś. Żeby jeszcze bardziej Zmazać lidice z powierzchni ziemi. Gruz rozniesiono. Nie został w lidicach kamień na kamieniu. Miejscowość, która kiedyś była pełna życia, przemieniła się w pustynię. A co się stało z aktorami tego dramatu? z głównymi. Aniczka Marszczakowa, która otrzymała list i Wacław Żicha, który ten list napisał, skończyli w obozie koncentracyjnym, gdzie zginęli jako niewygodni świadkowie. Jarosław Pala, właściciel fabryki, był po wojnie zamknięty i w roce 1960, przepraszam, w roku 1963 umarł w więzieniu. A machina terroru toczyła się dalej. Jako, że zwykle w takich przypadkach powierzchnia, na której znajduje się ta machina, okazuje się być równią pochyłą. 24 czerwca 1942 roku podobny los spotkał miejscowość Leżaki. Z tym, że w leżakach rzeczywiście mieszkańcy współpracowali, spiskowali przeciwko okupantowi i znaleziono broń oraz radiostację. Kiedy właśnie Gestapo wpadło na radiostację ukrytą w kamieniołomie, w środę 24 czerwca okrążono miejscowość leżaki i mieszkańców odwieziono do Pardubic, gdzie wieczorem wszyscy dorośli zostali zastrzeleni. Naziści zrabowali i spalili wioskę. Rodzice dwóch dziewczynek, nazywali się Sztulikowie, byli zamknięci już wcześniej. Ojca zastrzelono w Pardubicach, a matka umarła w obozie koncentracyjnym Oświęcim Brzezinka. Naziści tym razem nie oszczędzili praktycznie nikogo. Dzieci z miejscowości Leżaki były kilka tygodni później zagazowane w obozie. Ocalały dwie siostry, właśnie z rodziny Sztulików. Były przewięzione w jednym celu. Miały być zniemczone. W ten sposób Jarmila Sztulikowa dostała się do rodziny Petlowych i tam wychowywała się z dwiema ich własnymi niemieckimi córkami. Nie miała już na imię Jarmila, tylko Kamila. Nie nazywała się Sztulikowa, tylko Petel. Nie pamiętała, skąd pochodzi. Była zbyt mała. Jej zastępcza matka po wojnie powiedziała urzędom, że wychowywała cudze dziecko, a Jarmila po czterech latach wróciła do domu. Krótko potem wróciła jej młodsza siostra. Dla dzieci był to szok, nie znała ani słowa w języku czeskim, mówiły tylko po niemiecku. Kiedy trafiły do czeskiej szkoły, mam tutaj cytat. Pan, nauczyciel, powiedział: Jarmila Szczulikowa ktabuli, czyli do tablicy. Jarmila nie reagowała. Podszedł do niej nauczyciel, uderzył kijem w ławkę i powtórzył: Jarmila Sztulikowa do tablicy. Na to Jarmila wstała i powiedziała: Iźbin nikt Jarmila Spulik, iźbin Kamila Petl. Kamila, czy też Jarmila, razem ze swoją siostrą w końcu nauczyli się języka czeskiego i zostały Wychowane przez rodzinę, która mieszkała w kilka miejscowości dalej. Ale dlaczego na początku zacząłem wyszukiwać na Facebooku kobiety o imieniu Lidice? Historia Lidic dostała się do szerokiej opinii publicznej. Właśnie w Ameryce Łacińskiej. Kilka miejscowości zostało przemianowanych na Lidice. Na pamiątkę po tej tragedii wielu mieszkańców właśnie Ameryki Łacińskiej do tego czasu daje swoim dzieciom, dziewczynkom to imię. Na pamiątkę. Na Facebooku takich osób noszących imię Lidice jest ponad 500. Bardzo wiele z nich zna historię tej małej wioski w Czechach. Mało tego, kobiety, które są w tym momencie już babciami, cieszą się z tego, że ich córki swoim dzieciom, właśnie dziewczynkom, dalej Nadają to imię. W ten sposób, moi drodzy, Lidice, które odrodziło się w tym miejscu, gdzie wcześniej była wioska, nie ma nic, ale zaraz obok stoi miejscowość ligice, i bardzo często właśnie z Ameryki Łacińskiej, ze Stanów Zjednoczonych, ogólnie z obu Ameryk, przyjeżdżają kobiety o tym imieniu. Chcą zobaczyć miejsce, z którego to imię się wzięło. Są dumne ze swego imienia. I wiecie co? Taka refleksja mnie naszła, że patrząc na historię Europy, a dokładnie Europy Środkowej, na te klimaty, które działy się w Polsce, działy się na Słowacji, działy się w Czechach, bardzo często Czechy ze Słowacją były przeciwko Polsce i na odwrót. Kiedyś o tym opowiem. Jest to też dość ciekawy kawałek historii, o którym nie wiadomo dlaczego, ale mówi się dość mało. Oprócz tego, moi drodzy, w Polsce było wiele przypadków zrównania miejscowości z ziemią. Zresztą można powiedzieć jedno. Wszyscy mamy swoje Lidice i powiem, że chyba wszyscy stamtąd pochodzimy. Na terenie dawnych Lidic znajduje się Park Różany. Są to dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy róż, które pochodzą z kilkudziesięciu krajów świata. Rosną tam na pamiątkę. Po miejscowości leżaki nie zostało śladu. Przyjeżdżają tam turyści chodzą po miejscach, gdzie widać tylko zarysy budynków. Takie miejscowości pomagają nam pamiętać, jakie jest okrucieństwo wojny. Jak okrutny może być człowiek, jako krutni możemy być względem siebie. Lidice Zuniga, lat 31, pochodzi z Meksyku. Imię wybrał jej ojciec, który o lidickiej tragedii czytał. Lidice Buso. Kubanka mieszka w tym momencie we Francji, ale mieszkając na Kubie dobrze znała tą czechosłowacką historię. Już w pierwszej klasie o Lidicach czytała w czytankach i wtedy zaczęła być dumna ze swojego imienia. Majera Lidice Garcia Sierra. 30-letnia kierowniczka szefowa z Meksyku. Imię dostała na życzenie swojej babci. Lidice Gamczoko. Dla przyjaciół Lidi. Urodziła się w 79 roku w Ekwadorze, a pracuje w Ministerstwie Rolnictwa. Mówi, że Imię wybrała jej mamusia, ponieważ przeczytała w gazecie informacje o tym, co kiedyś stało się w Lidicach. Lidice Lis. 29-letnia kubanka mieszka w Hawanie. A znaczy urodziła się w Hawanie, teraz mieszka w Buenos Aires. Powiedziała, że w 1987 roku było miała, miała 15 lat i razem z rodzicami przyjechali do Lidic, do ówczesnej Czechosłowacji. Na grobie położyła różę, jedną z wielu. Lidice Gonzales Blanco. Mówi, że jest dumna, że nosi właśnie imię, które dali jej rodzice. Ma 18 lat. Jest artystką. Zajmuje się szkłem. Żyje obecnie w Boliwii, ale pochodzi z Kuby. Mówi, że zna historię Lidic i docenia to, że w ten sposób rodzice to uhonorowali. Lidice Candelario Matos urodziła się w mieście Mayagüez na wyspie Puerto Rico, a teraz mieszka z mężem, z dziećmi, z wnukami w San Juan. Mówi, że byli. Przygotowani na to, że przyjadą zobaczyć Lidice. Planują to zrobić w 2013 roku. Lidice Ardilna Ramirez, 36 lat, siostra w szpitalu. Mówi o swoim imieniu, że Dostała go od ojca, który urodził się w 22 roku. Nie tylko dowiedziała się o pochodzeniu swojego imienia ze szkoły, ale także od ojca, który doskonale znał tę historię. Lidice Perez Lopez. W ich rodzinie, w rodzinie Perez, Perezów Lopezów, są trzy lidice. Ciocia, która narodziła się w 1942 roku, yy, mieszka w tym momencie w USA. Właśnie Lidice Perez Lopez i najmłodsza córka jej bratanka, który, która urodziła się już w Stanach Zjednoczonych. a Lidice Pérez Lopez mieszka teraz w Chile, chociaż pochodzi z Hawany. W kinach ukazał się film pod tytułem Lidice. Film, na który nie zdążyłem pójść, ale jeżeli będzie jeszcze w repertuarze, nie omieszkam zajść i obejrzeć to, o czym przed chwilą Wam opowiedziałem. Na Facebooku jest ich ponad 500. Większość z nich z dumą i z pełną świadomością nosi swoje imię. Lidice. Lidice Luna Lidice Xavier Lidice Medina Lidice Perez Lidice hernandez, Lidice Ortiz Lidice Koroner Lidice Karca Lidice Krespo Lidice... Łosłe, jada, jada twarz, a kiedy nie, trapy nie sną, wie, że mąż i wydawność nie. Evening... Od na straży telefon, co aby pralefon, bez